Mam zadanie. Widzę, że w opozycji do wcześniejszego milczenia teraz oddałeś się gadulstwu. Ale to nawet lepiej. Zacznę odpowiadać na pytania w narzuconej przez ciebie kolejności. Aktualnie znajdujesz się w mojej wieży, a ta w Królestwie Kinor, w prowincji Benas. Muszę cię jednak uprzedzić, że jej lokalizacja jest objęta ścisłą tajemnicą. Tak jak i moja osoba. Ludzie nie powinni wiedzieć, że czarni magowie jeszcze istnieją. Dlatego, gdy już stąd wyjdziesz, nie rozgłaszaj wszem i wobec, że twoim przyjacielem jest czarny mak żylą. Ale wracając do pytania, chrząknął starzec. Niedaleko znajduje się miasto Waren. W okolicy są gęste lasy, bagniska i zakon magów. Co do ciała, to nie wiem o co ci się rozchodzi, podróżniku. Jeśli chodzi o ożywienie i idące za tym konsekwencje powolnego rozkładu, to nie masz się czego obawiać. Jestem zbyt biegły w swym fachu. Innymi słowy, dopóki coś cię nie zabije, nie poćwiartuje lub nie spali, ciało będzie ci służyć tak, jak prawowi temu właścicielowi. A więc konsekwencji nie ma praktycznie żadnych. Idąc dalej, zapytałeś o zadanie, które wnet ci powierzę. Jest ono piękne w swej prostocie. Starzec. Dopiero teraz oderwał oczy od Inku na i spojrzał na Sergiusza. Zdobędziesz dla mnie łzę, a wochę. Sergiusz pomyślał, że w tym świecie już nic go nie zdziwi. Otworzył swój umysł na każdy absurd. Widzę twoją minę. Nie myśl, że nie domyślam się tego, co myślisz. Rzekł mak. Uza a woche. Kontynuował. Znajduje się w zakonie magów ognia. Przenikniesz do nich, zdobędziesz ją i przyniesiesz tutaj. Wtedy ja dopełnię swojej części umowy. Ale jak mam przeniknąć do magów? Sergiusz pokręcił z niedowierzaniem głową. W tym już twoja głowa, odparł żylą. Wkup się w ich łaski, udawaj sojusznika, wykonuj ich zadania, podlizuj się komu trzeba, przekup tych, na których nie działają gładkie słówka, kłam, morduj, rób co uważasz za słuszne, by osiągnąć swój, i mój cel. Jedyne, czego nie możesz uczynić, to dać się zabić. Rozumiem. A podpowiesz mi chociaż, od czego mam zacząć? Tak. Zacznij od wypicia tego. Mówiąc to, starzec wziął ze stołu dekokt i podał go Sergiuszowi. To eliksir życia. Przywróci ci wszystkie siły witalne. Staraj się zawsze mieć choć jeden taki przy sobie. Sergiusz ufnie wychylił flakonik i poczuł, jak w jego członki wstępują siły. Ciało mężczyzny było, co tu dużo kryć, o wiele sprawniejsze niż ciało gimnazjalisty. Teraz udaj się do biblioteki, schodami do góry. Naszykowałem tam dla ciebie kilka ksiąg. Nie będę siedział i opowiadał ci wszystkiego o tym świecie, sam się dowiedz. A układów politycznych domyślisz się po rozmowach z ludźmi. Następnie rozejrzyj się po wieży. Możesz stąd wziąć wszystko, co uznasz za przydatne. – Nie wynoś jedynie książek – dodał po chwili mag. – I co dalej? – dociekał Sergiusz. – Osobiście radziłbym ci udać się do miasta i tam zacząć myśleć nad wykonaniem zadania. Aby twą głowę nie zaprzątało nic oprócz łzy a wochy. Weź te pieniądze – Mak wyciągnął rękę, w której znajdowały się dwie złote monety. Użyj ich mądrze. Dobrze, że mi dziad powiedział, zakpił w myślach Sergiusz, bo bym nie wiedział. I przywyknij do nowego świata, podróżniku. Przyzwyczaj się do jego inności. Tutaj używa się innych sformułowań. Tutaj panują inne zasady. Niektórzy umieją czytać w myślach i panuje zwyczaj przedstawiania się. Choć jest przestrzegany coraz rzadziej, jak się rychło przekonasz. Mak uśmiechnął się jadowicie. Sergiusz poczuł jak oblewa go rumieniec. Nazywam się Sergiusz Kubów. – Nie obraź się, Sergiusz Kubuwie zaczął Żilą. – Ale twoje imię brzmi, jakbyś był wyznawcą Recyla. W nowym świecie powinieneś obrać nowe imię. – Ale jakie? – żachnął się Sergiusz. – Pozwól, że jako osoba winna twojego pojawienia się tutaj podejmę się tego trudu. I obowiązku. Wymyśleć ci jakieś mało inwazyjne imię. Hm. Mak podrapał się po brodzie. Niech będzie Sargior, powiedział w końcu. Niech będzie, zgodził się bez entuzjazmu. Więc ruszaj, Sargiorze. Mam nadzieję, że wykonanie zadania nie zajmie ci więcej czasu niż księżyc. Postaram się. Nie zapomnij o złotych monetach i o odwiedzeniu biblioteki, rzekł mak i wręczył Sargiorowi pieniądze, które wciąż trzymał w dłoni. O hojności, wycedził Sergiusz. Dwa złote. Pozwól, że dam ci jednak jedną lekcję na temat tego świata, mruknął mak. Sto miedzianych monet jest wartych jedną srebrną. Sto srebrnych jest warte jedną złotą. Za złotą monetę możesz urządzić sobie całodzienną a potem całą nocną, przechęduszkę w najdroższym lupanarze w tym królestwie, zakrapianą najprzedniejszą mimozą. I jeszcze ci zostanie na porannego klina i cyrulika, jakbyś chwycił trypra. Sargior bał się przyznać że takie objaśnienie nic mu nie daje. Bez słowa kiwnął na pożegnanie głową i ruszył w stronę ściany z ziejącym w niej ciemnością otworem. Rozdział ósmy Otwór prowadził wprost na kręte schody. Wiły się one ku górze, ale i ku dołowi. Sargior udał się na wyższe piętro. Drogę oświetlały mu pochodnie, ponieważ w ścianach nie było ani jednej szczeliny, która wpuściłaby choćby odrobinę światła. Nagle oczy Sargiora dojrzały promienie słońca. Po spędzeniu dobrych trzech kwadransów w mroku widok naturalnego światła ucieszył jego duszę. Na końcu schodów znajdowała się sala z ogromnymi oknami. Wyglądem przypominała średniowieczne czytelnie i skryptoria. Cała była wypełniona ogromnymi regałami uginającymi się od inku na Na środku komnaty leżał wypłowiały dywan. Stał na nim mały stół i skromne krzesło. Na stole leżały trzy książki. Kamień pokryty wyżłobieniami oraz dekokt, tym razem barwy żółtej. Sargiora najbardziej zaciekawił kamień. Podniósł go i poddał dokładnym oględzinom. Kamień był okrągły i płaski. Jego średnica ocenił na trzy cale, grubość zaś na cala i pół. Cały kamień był pokryty wydrążeniami, układającymi się w nieznane mu znaki. Na środku miał malutką plamkę w kolorze wrzosu. Przypominając sobie słowa żilona, schował kamień do kieszeni. Po krótkiej chwili zastanowienia, w kieszeni znalazł się także eliksir. Sargior usiadł przy stole. I przysunął do siebie najbliżej leżącą książkę. Tytuł jednak nie zachęcał do lektury. W czasie krótszym od poprzedniego na uczynienie znaku krzyża historia Kinoru znalazła się na drugim końcu stołu. Jej miejsce zajęła magia w użyciu powszechnym. Jednak zawiły język szybko zniechęcił czytelnika. Sargior przypomniał sobie... Jak kiedyś, gdy gościł u Michała, znalazł książkę, którą czytała jego starsza siostra. Był to właściwie skrypt, który miał jej pomóc w zdaniu egzaminu. Sargior w życiu nie czytał takich głupot i nie mógł wyjść z podziwu, gdy mu powiedziała, że jest pomocny w nauce. Pomyślał, że ma przed sobą właśnie taki skrypt i również go odłożył. Zajął się trzecim woluminem. Ten zdołał przykuć jego uwagę. Bestiariusz Kinoru. Bo taki miał tytuł. W pierwszej części zawierał opis popularnych bestii i ich naszkicowane podobizny. I to zgubiło gimnazjalistę w ciele mężczyzny. Zamiast zapoznać się z mocnymi stronami, słabymi punktami i miejscami, gdzie można spotkać bestie, Sargior oglądał obrazki i śmiał się z pokraczności niektórych stworów. A znajdowały się tam amfisbeny, archespory, bazyliszki, behemoty, beholdery. Cieniostwory, chimery, dziki, endriagi, enty, gule, gryfy, hipogryfy, chydry, jednorożce, kikimory, krakeny, kretoszczury, kuroliszki, mantikory, nietoperze, oszluzgi. Oślizgony, pająki, pegazy, pełzacze, przerazy, roki, salamandry, skolopendromorfy, smoki, i to w kilku gatunkach, strzygwy, ścierwojady, topielice, widłogony, wilki, wipery, wiwerny, węże bagienne, zębacze, żagnice i żyrytwy. Sargiora z nadmiaru wrażeń rozbolała głowa, a przejrzał dopiero pierwszą część tomiska. Po popularnych bestiach czekały go jeszcze stwory poltergeistyczne i humanoidalne. Jednak dał za wygraną. Stwierdził, że i tak nie zapamięta tak wielu informacji za jednym razem, nawet jeśli ograniczy się tylko do oglądania rysunków. Odłożył inkunabół. I pogrążył się w zadumie. Wciąż nie wierzył w to, co go spotkało. Wciąż nie mógł do siebie dopuścić myśli, że to się dzieje naprawdę. Że jest w ciele obcego mężczyzny. Że znajduje się w świecie baśni i cudacznych stworów. Że musi walczyć o to, by wrócić do swojego świata. Że to wszystko dzieje się po prostu od tak. Naturalnie, spokojnie, bez fanfar. Sargior musiał oswoić się z tą myślą. Siedział na krześle, wlepiał wzrok w niebo widoczne przez jedno z ogromnych okien i myślał, układał, robił porządek, przestawiał się i uciął drzemkę. Po godzinie i trzech kwadransach zszedł piętro niżej. Żilona zastał tam, gdzie go zostawił. Przed pulpitem. – Co czytasz z taką uwagą, magu? – zapytał. – Nic, co cię zainteresuje – odparł starzec. – Z czym do mnie przychodzisz? – Z kolejnymi pytaniami. – Kto pyta, nie błądzi. Tylko zadawaj je składniej niż ostatnio. Co to takiego i do czego służy? Rzekł Sargior i podstawił pod nos maga okrągły kamień. Miałem nadzieję, że o to spytasz. Uśmiechnął się starzec. To znak, że jest w tobie choć krztyna ciekawości. Jest to kamień teleportacyjny. W kinrze jest ich całkiem sporo. Każdy teleportuje właściciela w określone miejsce. Są one oznaczane przez kolorowe plamki na środku. Zauważyłeś? Tak. A więc fioletowy teleportuje do mojej wieży. Jest to kamień unikalny. Czerwony kolor. Kieruje do zakonu magów ognia, niebieski zaś do waren. Reszta barw jest ci niepotrzebna. Zresztą zapewne nie znajdziesz innych niż te, które wymieniłem. Świetny wynalazek! zachwycił się Sargior. Więc mogę go sobie wziąć? Tak, odpowiedział Gillon, ale nie zgub go. Pamiętaj, że. Pamiętam, przerwał gwałtownie Sargior. Nikt nie może się dowiedzieć o tobie ani o wierzy. Tak. Nie wiesz, że kończenie za kogoś zdania to oznaka braku szacunku? A jak to działa? Rozentuzjazmowany Sargior zignorował słowa maga. Nie czytałeś poleconych przeze mnie lektur? spytał podejrzliwie żylą Akurat nie ten ustęp. Sargior poczuł się jak w gimnazjum. Musisz skupić energię ducha w palcu wskazującym i dotknąć kropki znajdującej się na środku kamienia. To wszystko. Tylko tyle? zapytał z niedowierzaniem Sargior. Tak. Twoje ciało ma zdolności do skupiania energii, więc powinieneś się szybko nauczyć korzystania z kamieni teleportacyjnych, jak i magicznych zwojów. Zasady ich działania są na ogół te same. Sargior nie mógł doczekać się pierwszej próby, ale starał się nie dać tego po sobie poznać. Jedynie różdżki bojowe i magia wykonywana ruchami rąk są dla ciebie niedostępne. Różdżki pospolite, o ile poznasz formuły zaklęć, także powinieneś opanować. Wspominałeś, że to ciało wojownika, przypomniał Sargior. Czy więc tak? Będziesz świetnie władał bronią białą. Tym razem to Gillon dokończył za niego zdanie. Jeśli poćwiczysz, to palce przypomną sobie dawną świetność. Mój przyjaciel był wybornym szermierzem. Sargior nie mógł ochłonąć z wrażenia. Czuł się jak superbohater. Nie mógł doczekać się, kiedy będzie mógł wypróbować umiejętności, które posiadł bez kiwnięcia palcem. – A to? – w podnieceniu nie dbał już o język. – Co to? – powtórzył szybko pytanie, wyciągając fiolkę z żółtą substancją. – To eliksir wytrzymałości. Przez jakiś czas będziesz mógł zwiększyć wydajność mięśni. Efekt jest zależny od siły początkowej mięśni. Uważaj, żeby nie nadużywać tego specyfiku. Sargior schował miksturę z powrotem do kieszeni. Żylo nie, zaczął nieśmiało. Czy wciąż mogę wziąć z wieży to, co uznam za przydatne? Oprócz książek. Mak widać nienawykły do towarzystwa i długich rozmów już się niecierpliwił. Sargior skinął głową i podszedł do stołu. Gillon powrócił do swojego pulpitu. Sargior wziął sakwę i przerzucił ją sobie przez ramię. Umieścił w niej kamień teleportacyjny, dekokt, rzemień, a także szkic przypominający mapę. Następnie podszedł do maga. Mam ostatnie pytanie. Potem już ruszam wykonać misję. Słucham więc. Odparł starzec i spojrzał z ukosa na Sargiora. Wskaż mi na mapie miejsce, w którym jesteśmy. Tutaj, wskazał żilą i powrócił do swojego zajęcia. Sargior ledwie zdążył zarejestrować punkt, który wskazał mak. Znajdował się on na północnym krańcu mapki, wciśnięty między góry a bagna otaczające rozlewisko rzeczne. Sargior przyjrzał się dokładnie dokumentowi i stwierdził, że od miasta Waren dzielą go jedynie małe połacie lasu. Energicznym ruchem schował mapę do sakwy, rzucił magowi niedbałe do zobaczenia i ponownie zanurzył się w ciemny portal prowadzący do schodów. Tym razem schodził w dół. Kręte schody wiły się wokół kamiennej kolumny, tworząc nużący i trudny do przebycia lej. Naliczył siedemdziesiąt stopni, nim dotarł do dolnej komnaty. Sargier postanowił wszystko dokładnie obserwować i pamiętać, że w tym odmiennym świecie rządzą inne prawa. Starał się także zapamiętać, że w miejscu, w którym się znalazł. Magia jest wszechobecna, a jej stosowanie powszechne. Ale widok machającego miotłą szkieletu wprawił go w istne osłupienie. Ożywiony szkielet był kościotrupem, jakich wiele widuje się w klasach biologicznych. Z tą różnicą, że te klasowe po prostu sobie stoją i są z plastiku, a ten w wieży zielona. Zamiatał podłogę i składał się z mieszanki osseiny oraz węglanów i fosforanów wapnia. Sargior znieruchomiał i przypatrywał się pracowitemu ożywieńcowi. Ten nie zwracając na niego uwagi, jak gdyby nigdy nic nadal sprzątał. Sargior wziął głęboki wdech i rozejrzał się po komnacie. Była surowa w wystroju i jeszcze bardziej ponura od poprzedniej. Po prawej stronie dostrzegł łoże, przy którym stały dwa kufry, mały stolik z porcelanową zastawą, krzesło i małe drewniane drzwi. Wypisz, wymaluj drzwi do spiżarni. Naprzeciw Sargiora znajdował się kominek, w którym palił się ogień, będący jedynym źródłem światła. Sala nie miała bowiem okien, ani w przeciwieństwie do schodów nie oświetlały jej pochodnie. Natomiast po lewej stronie widział wciąż zamiatającego kościotrupa i wielkie, żelazne wrota. Zapewne drzwi wyjściowe, pomyślał Sargior i ruszył w ich stronę, nie spuszczając z oczu szkieletora. Ożywieniec nie zwrócił na gościa najmniejszej uwagi. Sargior przeszedł ostrożnie odległość dzielącą go od drzwi i, stając naprzeciw nich, z całej siły je pchnął. je ustąpiły i oblało go żółte, intensywne światło. Sargior przymrużył oczy i wziął głęboki oddech. Dopiero teraz. Uświadomił sobie, w jakim znajdował się za duchu. Nie oglądając się, zamknął za sobą wrota i oparł się o nie plecami. Rozdział dziewiąty. Otaczał go zgoła inny świat niż ten, do którego był przyzwyczajony. Wieża zielona była jedynym tworem ludzkiej ręki. Resztę Wypełniała natura. Sargior był typowym mieszczuchem i widok zdawałoby się bezkresnego lasu, połaci traw, ściółki, mchów i jagodzin. Wywarł na nim ogromne wrażenie. Przeszedł kilka kroków i zauważył, że las tętni życiem. Na polankach igrały w powietrzu kolorowe motyle, przy wrzosach krzątały się i bzyczały bąki oraz pszczoły. Po drzewach harcowały rude wiewiórki. W oddali niezmordowanie stukał dzięcioł. Z daleka obserwowała go niespokojnie łania, a na twarzy poczuł pajęczynę, w którą nierozważnie wszedł. Sargior stwierdził, że wczesna jesień tak ponura i smutna w jego świecie. Tutaj jest po prostu piękna. Nim wyruszę w podróż, muszę nauczyć się tego triku z teleportacją, postanowił Sargior i wyciągnął kamień z sakwy. Skupił się, oglądał go pod każdym możliwym kątem, ważył w dłoni. Nawet się nim zamachnął, następnie trzymał kamień na wyprostowanej dłoni lewej ręki, a prawy palec wskazujący powoli zbliżał się do fioletowej kropki. Kiedy opuszek palca dotknął plamki, Sargior wstrzymał oddech. Zamknął oczy i czekał. Stał tak dobre trzydzieści sekund, nim zorientował się, że nic się nie stało. Tego się spodziewał. — Jak to ten dziad mówił? — Skupić energię ducha w palcu. Sargior intensywnie myślał o swym palcu i nie przestawał nim dotykać fioletowej kropki. Ale wciąż nic się nie działo. Zachciało mu się jedynie sikać. Udał się więc za potrzebą i rozmyślał nad słowami maga. Musi być na to jakiś sposób. Nie odejdę od wieży, dopóki nie nauczę się teleportu. Postanowił. Po krótkiej przerwie przystąpił do kolejnej próby. Tym razem napiął wszystkie mięśnie i wyobrażał sobie, że zgromadzoną w ten sposób siłę kieruje do wskazującego palca. Dotknął kropki. Niespodziewanie zaszumiało mu w głowie. Powtórzył proces jeszcze dwukrotnie i stwierdził, że rozbolała go głowa. Musiał odpocząć. Zamknął oczy i skupił się na swoim ciele. Pomyślał o każdym jego elemencie, od stóp po czubek głowy. Ponownie napiął mięśnie i skoncentrował energię w prawej dłoni. Powoli uniósł kamień i ustawił go pionowo na wysokości swego torsu. Następnie prosto prostopadle przyłożył do niego palec. Przed oczami mignęły wszystkie znane i nieznane Sargiorowi kolory. Trwało to dosłownie ułamek sekundy i znalazł się w półmroku. Tuż obok sprzątającego kościotrupa. Sargior odskoczył gwałtownie. Z jego gardła wydobył się krótki krzyk. Szkieletor spojrzał na niego pustymi oczodołami i wrócił do zamiatania komnaty. Robił to powoli, aczkolwiek przejawiał w swych ruchach sporą pieczołowitość. Sargior wyszedł z wieży. Powtórzył czynność. Efekt był podobny. Znów znalazł się w wieży. Opanowała go niepohamowana radość. Skakał po komnacie niczym królik, odbijał się od ścian i jedynego krzesła. Czuł dumę i podniecenie. Uspokoiwszy się, postanowił poszperać w dolnej części wieży żilona. Przyzwyczaiwszy się do widoku szkieletora, ruszył do spiżarni. Szarpnął drewniane drzwi, ale te nie ustąpiły. Zamknięte, pomyślał Sargior. Dziadyga na pewno zostawił na wierzchu mało cenne rzeczy, a resztę pochował w tej kanciapie i kufrach. Dlatego tak hojnie stwierdził, że mogę brać, co chcę. Dziad. Podszedł do kominka. Z zadowoleniem zauważył, że na jego obramowaniu leży pergamin. Przysunął się do kominka tak, by móc go odczytać. Zobaczył wzorki, podobne do tych wyżłobionych na kamieniu teleportacyjnym. Z tą różnicą, że na środku, zamiast plamki, widniał symbol płonącej kuli. Doświadczenie wyniesione z gier podsunęło Sargierowi pomysł, że trzyma w dłoni zwój z zaklęciem. Ognistym zaklęciem. Zwinął pergamin i schował go do sakwy. Już chciał wyjść, gdy jego wzrok padł na niewielki stos drewna przeznaczonego do podtrzymywania ognia w kominku. Obok leżał pogrzebacz, kształtem przypominający harpun. A co się będę szczypał? Pomyślał Sargior i włożył żelazny drąg za pas. Przyda mi się, choć do odganiania tych podgryzaczy, czy jak się tam nazywały te bestie. Miał na myśli... Oczywiście, pełzacza. Rozdział dziesiąty Popatrzywszy na mapkę, Sargior stwierdził, że aby dostać się do Waren, musi udać się na południe. I tutaj pojawił się pierwszy problem – w którą stronę jest południe? Sargior, nie posiadając kompasu ani żadnej wiedzy z dziedziny harcerstwa, Powierzył swój los intuicji. Stwierdził, że w końcu dokądś na pewno dojdzie. I doszedł. Po dwudziestu minutach marszu przed jego oczami stanęło, a właściwie rozlało się jezioro. Było nieduże. Zasługiwało raczej na nazwę oczka wodnego. Sargior postanowił orzeźbić się. Ściągnął buty. I brodząc po kostki przy mulistym brzegu, co rusz schylał się, by nabrać w dłonie wody i ochlapać sobie twarz. Sargior nie mógł przywyknąć do nowych rysów twarzy. Do ciała przyzwyczaił się bardzo szybko. Ale nowa facjata wciąż go drażniła. W kontakcie z naturą bardzo się rozleniwił. Postanowił odetchnąć chwilę nad brzegiem wody, czekając, aż wyschnął mu stopy, rozłożył się na trawie i wetknął sobie źdźbło trawy w zęby, głupkowato jeszcze szczerząc. Pogrzebacz leżał tuż obok, na wyciągnięcie ręki. Po kilku chwilach błogiego nierubstwa